Słuchasz, Początek, czyli bycie szczerym wobec siebie i przede wszystkim szczerym wobec drugiej osoby. Codzienna walka o związek to też walka z samym sobą. Wyciągnięcie wniosków z kiedyś nie sprawia, że powinniśmy te wszystkie złe rzeczy upchnąć głęboko do jakiejś szuflady. Wietrzenie szaf raz na jakiś czas jest dobre dla ubrań. My... Z nich powinniśmy wytargać wszystkie swoje trupy na samym początku, otworzyć wszystkie szuflady, bo złośliwość rzeczy martwych nie zna granic. A upychanie szuflad może sprawić, że te zepsują się i wypadnie z nich wszystko w najmniej oczekiwanym momencie. Jednak to nie o nasze trupy powinniśmy się martwić, a te, które wyciągnięte zostały z szafy naszej wybranki to one będą nam towarzyszyły, tak dziś, jak i dnia następnego. W niektórych wypadkach łatwo jest powiedzieć, dobra, zerujemy czas, zaczynamy od nowa, ale okazuje się, że przeszłość potrafi zawitać do teraźniejszości i to my musimy dać sobie z nią radę. Mamy więc do czynienia z klasycznym zombie, który poluje na nasz mózg. Pogodzenie się z jego istnieniem nie jest rozwiązaniem, bo jak wiemy z komiksów i filmów, te cholerstwa łażą bez ustanku, nie znając odpoczynku. Jeśli nie chcemy, żeby nas dopadł, to rozwiązanie jest jedno. Zmierzyć się z nim, co nie sprawi, że on zniknie, a jedynie zwali się z nóg i przestanie za nami chodzić. Stanie się zwyczajnym trupem. Jednak bez pomocy właściciela nieboszczyka pogodzenie się z faktem, że taki cały czas leży nieopodal nas, będzie wyjątkowo trudne. Nie tylko w grę wchodzi więc to, co najważniejsze, a więc zaufanie, ale też to, w jaki sposób wspólnie poradzimy sobie z problemem. Dlatego tak ważne są te szuflady, o których wspomniałem, do których upychanie czegokolwiek nie ma sensu. Strach przed powiedzeniem tego, co w nas siedzi, Nieumiejętność odezwania się, gdy jest taka potrzeba, sprawia, że nie uderzyliśmy wystarczająco mocno w tego nieboszczyka. On nadal potrafi pełzać. Można go oczywiście spowolnić, ale cały czas będziemy przed nim uciekać, aż pewnego dnia odczujemy zmęczenie. Pojawią się wątpliwości, nie tylko w stosunku do samego siebie. Szczerość jest wyjątkowo trudna bo potrafi być bolesna, tak dla innych, jak i dla samego siebie. Boimy się czasem zranić drugą osobę, ale w tym strachu zapominamy, że nie doznamy uczucia ulgi, jeśli nie wypowiemy wszystkiego, co w nas siedzi. Niejednokrotnie w sytuacji podbramkowej potrafiłem wyjść i wszystko to, co powinienem powiedzieć zanim zamknąłem drzwi, wykrzyczałem dopiero będąc sam i to sam w sobie. Ale gdybym podczas spaceru otworzył usta, to postawiłbym pewnie całe osiedla na nogi. Wybierałem opcję złudnie gaszenia problemu zamiast ugasić go wspólnie. Złudnie, bo sam nie potrafiłem ugasić wszystkiego i zostawały rozżarzone resztki, które bez większego problemu rozpalały się przy kolejnym problemie. Czasem dochodzi też brak umiejętności zrozumienia przeszłości drugiej osoby. Trudno nawet ocenić, co jest przyczyną takiego stanu, bo obarczyć winą za to można wiele rzeczy, jak charakter, poglądy, różnica wieku, co nie ma do końca żadnego znaczenia, bo z tym zrozumieniem musimy sobie poradzić sami. Nawet nie stawiać się w danej sytuacji, bo przecież my ją rozwiązalibyśmy inaczej. Kto wie, czy miałaby ona miejsce, gdyby to nam przyszło się z nią zmierzyć. To chyba jedno z najtrudniejszych wyzwań. Pogodzić się z czymś, co sami uznajemy za błąd, do którego nigdy byśmy nie dopuścili. Zaufanie to główna siła tego wspólnego kroku po tej samej ścieżce. Bez niego nie można za daleko dojść. Dlatego zamiast wracać co jakiś czas do tematu drażliwego, który może okazywać się zwyczajnym wbijaniem noża w plecy raz za razem, warto powiedzieć wszystko za pierwszym razem przedstawić swój punkt widzenia, oczekiwania i znaleźć wspólne rozwiązanie. Dodając do tego kolejną partię zaufania jak bankowy kredyt, na który pewnie nie raz będziemy uważniej patrzeć, czy jest on odpowiednio spłacany. Nie ma więc przepisu na radzenie sobie z czyjąś przeszłością, ale zawsze można zastanowić się nad tym, czy nasza przeszłość, która wydaje się tak niewinna, nie może stanowić problemu dla drugiej osoby. Nawet w związku opartym o szczerość nie zawsze zachodzi potrzeba przypominania tego, że w mojej połowie szafy też leży jakiś trup. One przypominają o sobie, gdy ktoś nimi poruszy. A wtedy jak będziemy się tłumaczyć? Czy nasze argumenty mają moc bycia bardziej przekonywującymi, mimo że nie potrafimy zrozumieć argumentów drugiej osoby?